Drugi Koryntian, rozdział jedenasty. O, gdybyście chcieli nieco znosić głupstwo moje, ale i znosicie mnie, albowiem zazdrosny jestem o was zazdrością Bożą, bo zaręczyłem was z jednym mężem, aby przedstawić dziewicę czystą Chrystusowi. Lecz boję się, aby jak wąż zwiódł Ewę chytrością swoją, tak też umysły wasze nie zostały skażone, odpadając od prostoty względem Chrystusa. Bo jeżeli kto przychodzi i innego Jezusa opowiada, którego my nie opowiadaliśmy, albo jeśli bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to spokojnie. Bo mam, że w niczym nie ustępuję tym wielkim apostołom. Bo chociaż jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu, lecz we wszystkim ujawniliśmy się wobec was pod każdym względem. Lub czy zgrzeszyłem, że samego siebie poniżyłem, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo opowiadałem wam Ewangelię Bożą? Złupiłem inne zbory, biorąc od nich utrzymanie, abym wam służył, a będąc u was i cierpiąc niedostatek, nie obciążyłem nikogo. Albowiem niedostatek mój pokryli bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim strzegłem się, aby nie być wam ciężarem i nadal strzec się będę. Tak jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak chluba moja nie będzie mi odebrana w krainach Achai. Dlaczego? Czy że was nie miłuję? Bogu to wiadomo, ale to, co czynię, to i będę czynić, aby nie dać sposobności tym, którzy tej sposobności szukają, żeby w tym, w czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy. Albowiem tacy są fałszywymi apostołami, robotnikami zdradliwymi, przyjmującymi postać apostołów chrystusowych. I nic dziwnego, bo sam szatan trzymuje postać anioła światłości. Nic przeto wielkiego, jeżeli i słudzy jego przyjmują postać sług sprawiedliwości, których koniec będzie według uczynków ich. Znowu powiadam, niech mnie nikt nie uważa za głupiego. Jeśli jednak taki jestem, to przyjmijcie mnie, choćby jako głupiego, abym i ja się nieco przychwalał. Co mówię, mówię nie według Pana, ale jakby w przystępie głupoty, mając niby powód przechwalania się. Ponieważ się wielu chlubi według ciała i ja się chlubić będę, bo chętnie znosicie głupich, będąc sami mądrymi. Bo znosicie to, gdy was kto niewolnikami czyni, gdy ktoś was obiada, gdy ktoś was wyzyskuje, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś policzkuje. Ze wstydem mówię, że w tym byliśmy słabi, lecz jeżeli w czymś ktoś jest odważny, jak głupi mówię, i ja jestem odważny. Żydami są? I ja nim jestem. Izraelitami są? Także i ja. Nasieniem abrahamowym są? I ja także. Sługami chrystusowymi są? Głupio mówię, ja bardziej. Więcej pracowałem, więcej razów odebrałem, częściej byłem w więzieniach. Częstokroć w niebezpieczeństwach śmierci. Od Żydów wziąłem pięć razy po czterdzieści uderzeń, bez jednego. Trzy razy byłem bity różgami, raz kamienowany, trzy razy ze mną okręt się rozbił, dzień i noc byłem w głębokości morskiej. W podróżach częstokroć, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od swego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście... W niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w pracy i w znoju, w niedosypianiu często, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i w nagości. Pomijając, co oprócz tego się zdarza, codzienne zgromadzanie się u mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, to czy ja nie słabnę? Kto się gorszy, a ja się nie zapalam? Jeśli się mam chlubić z niemocy swojej, chlubić się będę. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, iż nie kłamię. W Damaszku wielkorządca króla Aretasa osadził strażą miasto Damaszek, chcąc mię pojmać, ale oknem w koszu przez mur byłem spuszczony i uszedłem rąk jego.